Zapraszam na godzinę 8.57 Aferanek Najlepszy z wielu pobudek Kto wie, się uczepiają, a może ten worek jest remontowy To znaczy, to znaczy wiecie, taki... no... Zabytkowy, zabytkowy, o to mi chodzi, o to mi chodzi. Arkadiuszu, jak się uczujesz z tramwajami na Wierzbiencisach 4 miesiące przed czasem? Bardzo dobrze, jest to niespotykane chyba w Poznaniu, że to, to tak nie, się odbyło. Ja mam swoją teorię, z której tak mm -hmm. to może być mój ostatni poranek za to wszystko, co dzisiaj padło, to ja powiem. I, ale ja już to kiedyś powiedziałem, yy, że w związku z tym, że wiesz, legendarny remont Kaponiery, i paru innych. Tedy mnie jeszcze w Poznaniu nie było. No widzisz, to były czasy, czyli ty nie pamiętasz Poznania przed tu kaponierem. Całe pokolenie studentów nie pamięta. Dobrze. I chodzi o to, że mi się wydaje, że w Poznaniu prowadzono coś takiego, że ile czasu wam to zajmie? A 6 miesięcy. To my podamy, że 9. I zawsze wiesz, mamy dwa miesiące przed czasem na przykład. Ja jako student też tak robię bardzo często. No widzisz? Czyli jesteś trendseterem trochę Trochę tak, no ale kto był pierwszy, studenci czy urzędnicy? Kura Kura Jajko. obwieściła, że godzina ósma Jajko to od królika Worek od prezydenta, a kura od... Nie wiem, z kurnika. Z kurnika. A to blisko Poznania jak ta potyczka słowna to, to coś niesamowitego, drodzy słuchacze Minęła godzina ósma Drugi dzień kwietnia Bardzo dzisiaj piękny ten poranek Międzynarodowy Dzień Książki do Dzieci My w konkursie was o książkę do dzieci pytamy Także zostańcie razem z nami Bo mamy dla was przecież dzisiaj wejściówki na koncert I to dzisiejszy w klubie Blue Note Gdzie Joni Maras Będzie się prezentował A tymczasem, jeżeli mamy godzinę ósmą To ja mam dla was żenujące powiedzenia Uwaga, są sztosiki. Na świętego Franciszka chłop w polu nic nie zyska To jest pierwsze. To brzmi w ogóle jak postulat PSL-u z lat 30. Następne Na świętego Franciszka nieraz dobrze grzmi i łyska Sądzę, że powinno miało być błyska Ale by się zjadło I ostatnie To są sztosy Na świętego Franciszka zielenią się łany I ze swego zimowiska wracają bociany for me. Rachunek był nas 110 przed kelnerem Uciekaliśmy na czerwonej wyspie Potępiliśmy wino, wybuchając śmiechem Kokaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień Wszystko to sięma, się ma, bo dawno tu nie ma, jest zima A ja przecież nie piję I nie jeszcze na skuterach A co do kelnera, to gdyby był dostałby na piwek jak trzeba, bo mam sporo hajsu I sporo kompleksu sporo hajsu Będź w sercu, mam sporo hajsu A chciałbym być biedny z tobą I znowu mieć gębę młodą, mam sporo hajsu jest Sporo kompleksów, sporo hajsu Ten fidget w sercu mam sporo hajsu A chciałbym być biedny z tobą Chcesz tam pudec Nie chcesz tu być Mam słabe wieści Z głowy nie można wyjść Ja, Z głowy nie można wyjść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 Dziewczyna, rodzina, trzy, dwa i rzucam dragi Trzy, cztery, mam syna, jest szczyt, sznyt Jest hajs, dolina, serce popękane jak na przystanku szyba Trzeba spaść, od noza rydziłem, żeby się obudzić Zobaczyć, że podróż jest z ja zakocham każdy oddech, trochę kaszle Fajki rzucę w piątek Trzeba spaść, od noza rydziłem, żeby się obudzić Zobaczyć, że podróż jest z ja zakocham każdy oddech, jeszcze trochę kaszle Fajki rzucę w piątek, ostatni wewstw Gówniarza, co się chwali, że hip-hop Do góry kołami wywalił, bo grube rolki Walił król pragi Weź nie pij tyle, bo se zarzygasz balenciagi Chcesz tam kłócec? Nie chcesz tu być? Mam słabe wieści ha! Z głowy nie można wyjść Z głowy się nie da wyjść W samochodzie na światłach Na kobietę trąbie. Włącza mi awaryjne Ja się jadłem, śpieszę Ona wysiada z auta I na pasy idzie Bo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 I tak oto 6 minut po godzinie ósmej, panie Krzysztofie. Twitter. Twitter. Twitter. Zapraszamy Was na spotkanie z albumem tygodnia. Zacząłem tak, wiecie, tak poważnie, bo nie będę ukrywał, ale internet mi trochę wolno działa. Somewhere A New Moon, tak zatytułowany jest album od grupy Penthouse i to właśnie ten siedmiosobowy skład, który poruszał się w estetyce altroka i retro, przepraszam, ale bardzo mi się podoba ta zbitka, sprezentował nam 10 utworów i my codziennie od poniedziałku do piątku graliśmy tę muzykę, która tak naprawdę może porwać, bo z z jednej strony gdzieś soulowe, afrobeat trochę, ale trochę także blusa, czy jak sami twierdzą darkfunkowe grania. Jeżeli chodzi o samą warstwę liryczną, to przekonajcie się sami, bo będzie to naprawdę piękna wycieczka i sądzę, że... Zamykanie tego w jakiejkolwiek kapsule, czy w jakiejkolwiek szufladce byłoby bardzo nie w porządku względem zespołu Penthouse. Somewhere a New Moon to jest właśnie ten krążek, który prezentujemy wam teraz i jeszcze po godzinie dziewiętnastej. Redaktor Budner chyba dzisiaj ma program, tak mi się wydaje. Nie? Nie? Ktoś inny? Dobrze, dobrze. Nieważne. Grajmy w takim razie. Kolejny kawałek z płyty. We landed in town. We landed in a town. We landed in a town. słuchacze, mała errata, bo dzisiaj jest czwartek, a nie piątek, ale w piątki prowadzę audycję i ja się zastanawiałem, kto ma dzisiaj aferyt no, to ja z redaktorem Molińskim zapraszamy w takim razie, przepraszam Reklama Autopromocja O. Głodni? Chodźmy coś zjeść Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W Każdy czwartek o 8.30. Krautrok, Avantprog, zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja.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 Rolnictwa i rozwoju wsi, reklama. Aferanek. Lubię za dużo, za szybko, za często, zawsze i nigdy. Nie wiem, po co się martwisz i dokąd kierujesz modlitwy. Jestem wiecznie zmęczony i zasypiam w spokoju serca, który we własnym rytmie bije rekord. Wydaje ze stresem i bamby za łatwo nie poszło Dobrze znam swoją cenę i wieś, nie zaniżam wydatki Widzę w lustrze człowieka, który lubi na zapas się matki. Un poco solitario, iperesosso, mi. Pawełku, Pawełku, wracaj do nas jak najczęściej. Paweł Swierdalis, który zresztą ostatnio był w Poznaniu przy okazji Piano Day. E, mogliśmy go usłyszeć, zobaczyć i w ogóle muszę się podpytać, jak wyszło Piano Day, bo program był naprawdę niesamowity. E, było słuchać skowyt, ale skowyt taki radosny skowyt. Skowyt to świetny zespół, ale skowyt to także najnowszy singiel od Mikołaja Wiśniorza, czyli od Wiśniorza po prostu i tenże skowyt trafił na listę aferowych nowości. Był taki moment w moim życiu, kiedy stwierdziłem, iż genialnym pomysłem będzie zamieszkanie pośrodku dżungli w Belize. To nie był genialny pomysł to słowa Wiśniarza. a Skowyt to nic innego jak opis wszystkiego tego co czułem w tamtym momencie. W którym momencie przekonajcie się sami, posłuchajcie i zostańcie razem z Mikołajem, bo to naprawdę świetny koleś, który przypomina, że rock and roll ma się dobrze i że Pankrok, taki emo pankrok nie umarł. Wiśniarz i kowyt. Mnie słychać, czy jesteś ci głupio I wstyd Nikt, nikt już nigdy nie próbuje mnie dotykać Wzięłaś mnie, tyle, zostało mi nic. Potrzałem tutaj I muszę słuchać Od waszych języków Coś by mnie wybucha. Chcą mnie słychać, czy jesteś ci głupio i wstyd Nikt, nikt już nigdy nie próbuje mnie dotykać Wzięłaś mnie, też zostało mi nic Podkląłem tutaj i muszę słuchać Od waszych jęków, coś mnie Mężczyzn, się sobie lecę, żebyś wie, podniosę mosty i bram I każdy swój szek do szeptu. Stary to fanatyk kultury Opera Spotkania autorskie Wernisaże Wiosenną porą nie daj się zmorą. Ja jestem Hanna Rosińska A oto kilka propozycji co poradzić na nudny wiosenny wieczór Przynęta kulturalna jeśli jazz kojarzy Ci się z czymś spokojnym, Joni Majras właśnie się uśmiecha. Ten koncert to miks grówu, elektroniki i energii, która nie zna słowa stop. Będzie bujać, będzie zaskakiwać i zdecydowanie nie będzie nudno. To muzyka, która żyje, oddycha i czasem trochę wariuje. A Ty razem z nią. Blue Note, godzina 19. Wieczór burleski, czyli kiedy elegancja spotyka się z humorem, a scena zaczyna błyszczeć. Dosłownie. Pióra, cekiny i klimat, który przypomina, że rozrywka może być jednocześnie stylowa i bezczelnie dobra. To show, które mruga okiem i robi to bardzo świadomie, a publiczność bardzo chętnie mruga w odpowiedzi. Dwa progi, godzina dziewiętnasta. Wyspa umarłych. Spokojnie, nie trzeba biletu w jedną stronę. Chociaż refleksja może zostać na dłużej. To spektakl, który zamiast straszyć zmusza do zatrzymania się i spojrzenia trochę głębiej. Cisza ma tu znaczenie, a każdy ruch coś opowiada. I nagle okazuje się, że mniej znaczy więcej. Polski Teatr Tańca, godzina 20. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. W okolicy kół, co to tuku może być Tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, puka w rytm nie wymieniam Tuku tuku tum, tuku tuku tuku tum Coś mi stuku, puka w okolicy kół, Co to tuku może być Tuku ja pojęcia nie mam Póki stuku, puka w rytm nie wymieniam Bardzo oh, wstyd, to prawda Zupełnie nie znam się na autach Nie nawet nie wiesz jaka trauma Jak na desce zapala mi się lampka Jadę do mechanika Stres jak w liceum, fizyka Ciekawy o co będzie pytał I czy marzę przed sobą malajka Mówi, że to wina klocków A drugi, że to coś przy przydrożku Przytakuję im po prostu Bo nie rozumiem ani słowa po mechanikowsku Auta nie kręcą mnie w ogóle Jak widzę fajną furę w jakimś teledysku To ci mówię Jedyne co googluje, co? Ile ma z tyłu Isofixu? Tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tuku-tum Tuku-tuku-tuku-tum Coś mi z tuku puka w okolicy kół Co to tuku może być? Tuku ja pojęcia nie mam Póki z tuku puka rytm nie wymieniam Tuku-tuku-tum-tuku-tuku-tuku-tum Coś mi z tuku puka w okolicy kół Co to tuku może ja pojęcia nie mam, póki stuku póka wytm nie wymieniam Trochę wstyd, to prawda, zupełnie nie znam się na autach, nie Ale i tak otworzę warsztat, jak go nazwę, nie wiem, pewnie Kamkar. I posłuchaj jaki plan mam, co w tym Kamkar Będę ogarniał zero napraw, gdy awaria, nie Wycieraczki będę podpinał do radia czy się pewnie pytasz po co? No co? A niech równo z bitą chodzą. Słuchasz sobie? kipyt forą. One w bicie jak metronom. I wiesz co mi się marzy, żeby z bitem grały też kierunkowskazy Ta opcja byłaby dobra, może ludzie by zaczęli, używać ich na Tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tuku tum Ktoś mi stuku, puka w okolicy, kuso co to tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka wyt, nie wymieniam. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum Ktoś mi stuku, puka w okolicy, kuso To tuku może być, tuku ja pojęcia nie mam. Póki stuku, puka wyt, nie wymieniam. Uwaga, uwaga! Rzadko się przenosimy w te rejony, czyli do stolecy, ale tym razem to zrobimy, albowiem policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn powiązanych ze środowiskiem zorganizowanych grup pseudokibiców. Serio, nie wiem jak tak można mówić, no ale bardzo się cieszę, że nie ma y, usformułowania kibol y, w opisie tegoż materiału, tylko że jest pseudokibice, bo to kibol to wiadomo, my jesteśmy kibolami w Poznaniu, a w Warszawie to są pseudokibice. Ciekawe, czy klasy czy pierwszej ligi, a pisze tak RMFK i y, Komenda Stołeczna Policji bo stąd to właśnie mamy informacje o tych panach i zatrzymano ich dlatego, że zostali przyłapani na gorącym uczynku w trakcie przeładunku znacznych ilości narkotyków z mieszkania do samochodu. No czyli wynosili z dziupli do automobilu, badmobilu, bedmobilu akurat w tym przypadku. 36-latek podjął próby ucieczki, zaatakował policjantów, udało się go obezwładnić no i okazało się, że jest to nawet lider bojówki pseudo jednej z warszawskich drużyn piłkarskich. Coś mi się wydaje, że wiem której, ale ja tam do łazien na Łazienkowską się nie wybieram. Drodzy słuchacze, okazało się, że mieszkanie służyło za magazyn, czyli musiało to być całkiem spore mieszkanie, albowiem łącznie zabezpieczono 150 kg narkotyków, 130 kg marihuany, 6 kg kokainy, 3000 tabletek ekstazy oraz 3 litry aminy i ponad 12 kg innych substancji. Swoją drogą ty 130 kg marihuany w mieszkaniu, jeżeli to było w bloku, to sąsiedzi musieli podejrzewać, że tam sporo majeranku było. Przechowywanych. No i drodzy słuchacze, także 5 sztuk broni, palnej, amunicję, no i wartość tychże narkotyków oszacowano na 10 milionów złotych. I teraz 36-latek i 42-latek będą się tłumaczyć, Są zastosował wobec nich tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy, chociaż w naszym kraju wiadomo, że to może być i kilka lat, usłyszeli zarzuty. No ale drodzy słuchacze, no 150 kg narkotyków trzymali w chacie grupa pseudokibiców, a może to byli prawdziwi kibice i oni po prostu źle zrozumieli o co chodzi z dopingiem. Aferanek Najlepszy z wielu powóddek. Boczcie z nami zaczął się ten kawałek Po tej informacji, którą wam podałem 27 minut po godzinie Ósmej, tu audycja poranna Radia Afera Dopóki jestem, a dopóki jestem mogę mówić Jeszcze przez mniej więcej 90 minut I teraz Hans Solo Wybieramy się na Dębiec i Hansik Zrób to, co robisz najlepiej Rapuj Gramy o pierwsze mniej, chcę on najważniej. I najcenniejsze, to co najpiękniejsze dla nas Szczęście rodzina, miłość wygrana Na kolana padam tylko przed Bogiem Więc nie że klęknę na glebę przy tobie Mam moc w sobie, on nakroczy ze mną A siła w żyłach pływa na pewno Szacunek, respekt, braterstwo, jedność Pomoc na dłoń, przyjaźń i pewność Lecz kiedy trzeba to tą samą ręką Musisz pokazać co to bezwzględność Kiedy świat gryży jak pies ciekły On przypomina tobie, że ty też masz Zęby. To nie tak, żeby brać to, co dają Tylko ambitnie na podium stają Mierzyć wysoko i wierzyć w to mocno Nawet jak przegrasz, zostaje ci godność Dzięki niej stajesz i biegniesz dalej Prosto do celu, by w końcu go osiągnąć Tylko z fajek wygnano realia A tu poznajesz, co to jest prawda Lecz póki jesteś jestem. i póki biegniesz Cel jest przed tobą i w końcu tam będziesz Dopóki jesteś jestem, jeszcze. Dopóki jesteś jestem, jeszcze. Dopóki jestem, mocniej, będzej, jeszcze więcej, szybciej biegnę, ha, dopóki jestem, biegnę, jeszcze. Więcej biegnę, jestem, jestem, dopóki jestem, jestem, jestem, jeszcze więcej, więcej, szybciej <śmiech> biegnę jestem, jestem, jestem, więcej Dopóki jestem, Miss, till I die. Moc kroczy ze mną pod krew Bezsenność przezwycięży codzienność yep. Aby w nocy odetchnąć yep. I zabić złe myśli im gardła yep. Wiem, że śnisz o tym co noc od dawna yep. Wypis za tych, którzy z nami już nie mogą yep. Nie będą mieli drugiej szansy Zap zacząć na nowo yep. yep. A ty tu jesteś Oddychasz yep. i marzysz yep. I nadal jeszcze masz siłę by walczyć yep. Sam yep. wyprostowany, yep. nawet kiedy serce krwawi yep. Zeterminowany yep. do łamania grani. swoich granic Świadom czegoś pragną, to ja nie staną ci na drodze yep. Ci, którzy yep. sami nie są i swych dążeń Muzyka leczy mnie nie. I oddycham Znajduję rzeczy sens, wśród Na ulicach Jestem więc Myślę więc Mogę wszystko do bieżę, Dopóki wszystko. jesteś Wszystko ma przyszłość Dopóki biegniesz Jej, Przyszłość jest blisko Do czego nie, pragniesz się nie, znajdzie Tylko nie żywy pies Nie gryzie, Więc warczę w I biegę, I mam siłę By dogonić szczęście. szczęście Nie będę kundlem ścieku Bo jest siła nie nie czy Szydercze w żyteczek, śmiechu ha, Dopóki jestem Bygnę, jeszcze, ha, Dopóki jestem Dopóki jestem Pięknę, jeszcze więcej biegnę, Dopóki jestem jeszcze więcej, szybciej biegnę Dopóki jestem, Dopóki jestem, jestem, Jestem, <śmiewanie> jestem, Drodzy, jestem, Drodzy moi kochani, godzina 8.30 na zegarach, wybieramy się do Szkocji teraz, przynajmniej tak to brzmi. Hansik, dopóki jestem, to już za nami, tymczasem my w sumie zostaniemy w temacie... Nie, nie, nie, nie, może nie aż tak Ale za chwileczkę audycja Chodźmy coś zjeść, zapraszamy serdecznie Bo to jest ten moment w naszym programie, żeby właśnie Iść coś zjeść A tym razem będzie to opowieść o tym Co zjeść, żeby prowadzić auto przez całą noc I nie zmrużyć oka o. Głodni? Chodźmy coś zjeść Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W Każdy czwartek o 8.30. Milmendzesi. Ja nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek i zabieram Was na Bałkany. Dziś poznamy kulinarne oblicze Albanii. I lecimy od razu z tym, co ja pamiętam najbardziej z tego kraju, czyli Albankę. Bo właśnie tak nazwaliśmy hipermocną kawę Po której auto prowadzić można przez całą noc Bez mrugnięcia okiem I do tego ci panowie Każda kawiarnia zajęta przez grupę tubylców pijących kawę Niezależnie od pory dnia i nocy I tylko facetów Bo nie wiem czy wiecie, ale w Albanii wciąż Niestety kobiety są obywatelami gorszej kategorii Może poza nadmorskimi all inclusive Bo tam zapewne tak się tego nie odczuwa w tym kraju kawa to religia. Od niej zaczyna się dzień. Pije się ją przy każdej okazji, czy smutnej, czy radosnej. Przy kawie załatwia się też biznesy i odpoczywa. Kawiarnie są wszędzie. Jest ich tu najwięcej na świecie w przeliczeniu na mieszkańca. Podsumowując, dla smakoszy tego ciemnego trunku to raj. Szczególnie, że kosztuje naprawdę niewiele i jest bardzo smaczna. Jeśli chodzi o samo jedzenie, Albania to epicentrum bałkańskiej, tradycyjnej kuchni z widocznymi wpływami z Turcji, Włoch czy Grecji. Ze względu na swoją niełatwą historię, mieszkańcy nauczyli się korzystać z tego, co mieli dookoła. A co za tym idzie, dania są proste, bardzo sycące, ale sporo też w nich warzyw, owoców i aromatów, a przede wszystkim kolorów, które mienią się inaczej w każdym z regionów. Albańska kuchnia to przede wszystkim koźlina i jagnięcina, czyli coś, co u nas ciężko dostać, a jak się uda, to cena zwala z nóg. Tutaj podawana w przeróżnych wariacjach, od delikatnych, jak popularne tawe kosi, gdzie mięso piecze się w jogurcie z ryżem i jajkiem, aż po bardziej hardkorowe, jak kelle pacha, czyli tłusta zupa z głowy jagnięcej z muszczkiem, podawana tu zwykle na śniadanie. Albo kukurec, czyli płucka zawinięte wielita. Mmm, miodzia Można tu naprawdę poszaleć, ale są to raczej dania tylko dla odważnych Albania stoi też serami Znajdziecie tu wszystkie Białe, żółte, słone, z mleka krowiego, koziego, owczego Pełna gama, a co region to inna odmiana Albańczycy jedzą je na każdy posiłek. Często są grillowane albo zapikane i podawane w glinianych naczyniach jak fergisi z czosnkiem, cebulą, papryką i pomidorami. Jego aromat utula zmysły i zaprasza do chwili czystej przyjemności. Kolejna wjeżdża przekąska, która pewnie kojarzy się wielu właśnie z Bałkanami. Tutaj nazywa się ją byrek. A ten kupicie w każdej albańskiej piekarni. Jest to ciasto filo nadziewane najczęściej serem, szpinakiem i mięsem. Doskonały sposób na szybkie i niedrogie zaspokojenie głodu. Najbardziej polecam, gdy są jeszcze ciepłe. Na koniec przyjrzymy się słodkościom, których wbrew pozorom wcale nie jest w Albanii tak mało. Najpopularniejszy deser, który już całkiem rozgościł się u nas To baklawa, Ewidentny turecki wpływ Zaraz za nim pędzi wpływ greckich sąsiadów Czyli porto Calopita. Doskonałe ciasto pomarańczowe Jego smak wnika w kubki smakowe I pozostaje tam na długo Mój ulubiony to jednak taki bałkański banał Jak jogurt z orzechami włoskimi i miodem Nic dodać, nic ująć Prostota i raj dla podniebienia w czystej postaci. Przy temacie deserów chciałabym sprzedać Wam pewną ciekawostkę. Otóż w Albanii dostaniecie deser z mięsem, czyli kabuni. To smażony na maśle ryż z cukrem, rodzynkami i baraniną. Aż chce się spróbować, co? Reasumując, kuchnia Albanii to jak wesoła impreza z Włochami, Grekami i Turkami. Dużo smaków, kolorów, a wszystko sycące i tanie. Na koniec standardowo serwuje studencki przepis na dziś. A będzie to albański gulasz warzywny zwany Fergese. Potrzebujecie cztery papryki, najlepiej zielone i czerwone, cztery pomidory lub puszkę krojonych, serfeta lub typu bałkańskiego, cebula, trzy ząbki czosnku, olej, oliwa i przyprawy. Protip? Zawsze najpierw przeczytajcie przepis do końca, zanim zabierzecie się do roboty. Dokładny przepis znajdziecie jak zwykle na Spotify Radia Afera. Jubyfte mire. O! Oh. Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek. O 8:30: Autopromocja: dentka, multitool, buty na zmianę, a najpaszport: no cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki: 9:30: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Szajer, żeby zostać Jedi! Neverland. Fantazy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl, ukośnik, player. Autopromocja. Radioafera Rokowo i alternatywnie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma chyba utrudnień w Poznaniu, jeżeli chodzi o komunikację i zarówno tą samochodową, autobusową, tramwajową, rowerową nawet być może nie ma utrudnień, chociaż muszę przyznać, że niektórzy rowerzyści, Jezus, jakbym wziął pompkę, to by, to by się skończyło. No ale dobrze, niestety za to utrudnienia są na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Środą a Jarocinem, drogowcy w Akcji, Wahadło i Korki. Taką informację podają motosygnały, my przypominamy, że możecie do nas zadzwonić pod numer 61875. 0213. A jeżeli chcielibyście z kolei dzisiaj wieczorem, i to bez problemów, komunikacyjnych, kulturalnych, informacyjnych, wybrać ją na koncert, i to na koncert Joni Maraza, to w klubie Blue Note, rzecz jasna, i to z osobą towarzyszącą możecie się wybrać, to ślicie do nas SMS-y pod nieco inny numer. 7148, afera wasze imię i nazwisko. I jaka jest wasza ulubiona książka z dzieciństwa i dlaczego? A dlaczego takie pytanie? Bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 7148, koszty Wiadomości Złotówka i 23 grosze W ogóle ja nie czuję jak rymuje. To jest coś pięknego i fantastycznego Słyszycie te dźwięki, które gdzieś tam w tle Zaczynają rozbrzmiewać? To nie jest może Joni Maras To nie jest może to, co będziecie mogli usłyszeć Dziś wieczorem w klubie Blue Note Ale to Kasia Lins A Kasia Lins jest w takiej formie Ach, Rób tak dalej Kasiu Kasia Linz między innymi wystąpi na festiwalu w Wierocinie. Kasia Linz w ogóle będzie można zobaczyć w wielu miejscach, bo Kasia Linz to artystka wielka. Jest także swoją drogą drodzy słuchacze. No i i, i, i to by było na tyle chyba, nie? Jeżeli chodzi o występy Kasi, bo myślałem o Next West, ale ona grała w 2024 roku na Placu Wolności. A co do Next Westa? Next Westu, to będziemy jeszcze bardzo dużo na ten temat mówić, bo wiadomo, jeżeli Next West się zbliża wielkimi krokami, to i Radio Afera będzie już za niedługo ogłaszać, jaką w tym roku mamy yy, przygotowaną dla was ofertę. Ofertę to złe sformułowanie, co przygotowaliśmy dla was po prostu. I nie, być, nie będziecie obojętni, Wobec tego, tym bardziej, że wiecie, że dorzucamy do pieca w czasie tego festiwalu, jaki sam festiwal, a na 13 minut przed godziną dziewiątą obojętność jednak się pojawi. Ale to jest ta dobra obojętność, bo to jest utwór od Stacha Bukowskiego i po raz kolejny zerkamy na listę aferowych nowości. Czekałem na złość, na rozmowy, głośny krzyk, że milczenia w końcu poznam sedno. Głęba Pios. Próbowałem pytać i w zamian otrzymałem obojętność, bo nie wiem gdzie zatrzymał się czas, kiedy zostałem na szarym końcu razie Ciuki poszły nadaremno. Nie miły ten głos, który w głowie szeptał mi, że to ciągle coś nie tak jest ze mną za siebie. Dzień kwietnia, zerkamy po raz kolejny do kalendarium. Robimy to na 10 na dziewięć minuty przed godziną dziewiątą i wiemy, że w roku 1939 doszło do samobójstwa Walerego Sławka, który nie mógł się pogodzić z tym, że został odsunięty przez ekipę Ryza Śmigłego od władzy i że kraj w ogóle skręca sanacja w ogóle i kraj skręcają w taką narrację, no wręcz faszystowską. I mam nadzieję, że teraz żaden... Nie dostanę żadną pałką przez jakiegoś bojownika Nie zostanę uderzony W roku 1813 miała miejsce kapitulacja z tej góry przed wojskami rosyjskimi. No ale to była wojna, wiecie, gdzie księstwo warszawskie szło pod rękę razem z Napoleonem, a jak się skończyło to wszyscy doskonale wiemy. Zerknijmy sobie jeszcze do roku 1976, wtedy to kopalnia soli w Wieliczce została wpisana do rejestru zabytków. My zerkamy teraz jeszcze do roku 2001. Dro drodzy słuchacze, to będzie kalendarium muzyczne i to jakie kalendarium muzyczne, albowiem dokładnie 25 lat temu, ćwierć wieku temu ukazał się album Muta grupy Rammstein i ten album spowodował, że o Rammsteinie zrobiło się bardzo, ale to bardzo głośno. Tam już Till Lindemann odlicza, także panie Tillu, nowy zespołu Rammstein Aus. Jeżeli zrobiliście sobie kawę, to absolutnie możecie ją odstawić. Rammstein, wystarczy. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch, fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt sie laut Eis auf dein Gesicht legt sich schmerzend auf die Brust. Das Gleichgewicht wird zum Verlust, lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt Skąd, Dizonę, Panie Areczku? Dzień dobry. Herarek. <laughs> Czekaj, bo łzy wycieram. <laughs> Herarek. Dobrze, herarku w takim razie. Dobrze, koniec. Um, czy będzie o wielkim sprzątaniu? Będzie o wielkim sprzątaniu. Mhm. Piosenka w ogóle jest z Niemiec i będzie tak? też o Niemczech w tym serwisie. co będzie o Niemczech? No, a kojarzysz takie miasto Bonn? Tak. I jakie ma powiązanie z Poznaniem? Yy, towar, bo są bony towarowe. <laughs> Tak serio, to też tramwaje. Na, też na te tramwaje, tramwaj, tak, tak, tak. I no. będzie właśnie o tych tramwajach. Naprawdę? A one jeżdżą? Będzie o tym serwisie. A przez Wierzbięcice będą jeździć? Nie wiem, szczerze Tylko mówiąc, jak one to trendy. wymówią, te tramwaje w Wierzbięcice. Nie, Wierzbięcice. nie wiem, jakby to odejło po <laughs> Ja wiem, porządnie. 3 minuty do godziny dziewiątej. Czas na serwis informacyjny. Alek Augustiak, zapraszam. Co dalej z tramwajami z niemieckiego Bonn? Takie pytania stawia sobie i miastu wielu mieszkańców. Znamy na to odpowiedź. Obecnie po Poznaniu jeździ zaledwie jeden z tych pojazdów. Jednak wkrótce ma się to zmienić. Tramwaje z Bonn są w trakcie przygotowania. Myślę, że zaraz po świętach powinien pojawić się drugi jeszcze na pewno w kwietniu trzeci. Po czym się zabieramy za kolejne dwa. Dwa tygodnie temu grupa naszych przedstawicieli była w Bonn odebrać osiem kolejnych tramwajów, które dotrą do Poznania myślę, że w drugiej połowie maja. Mówił prezes NPK Poznań Krzysztof Dostatni. Zakup ponad 30-letnich tramwajów wzbudził wśród mieszkańców wiele kontrowersji. Spółka NPK tłumaczy natomiast, że pojazdy te są tań dużo tańsze od nowych tramwajów, a dzięki ich zakupowi możliwe będzie wyeliminowanie na przykład najstarszych helmutów. Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej skierowanej do użytkowników jednośladów. Działania prowadzone przez policję potrwają do końca czerwca i obejmą motocyklistów, rowerzystów oraz osoby korzystające z pojazdów elektrycznych. Celem akcji jest zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze oraz promowanie bezpiecznych zachowań. Funkcjonariusze przypominają, że użytkownicy jednośladów należą do najbardziej narażonych na skutki wypadków, dlatego szczególnie ważne są ostrożność i widoczność oraz sprawny sprzęt. Policja zwraca również uwagę na zmiany w przepisach, między zakaz kierowania nogą elektryczną przez dzieci poniżej 13 roku życia oraz obowiązek noszenia kasków przez osoby do 16 roku życia, który zacznie obowiązywać w czerwcu. Radio Afera, lokalne źródło informacji. Rusza nabór wniosków o pomoc finansową dla uczestników Poznańskiego Czerwca 1956. Wsparcie skierowane jest do osób, które brały udział w wydarzeniach i dziś znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Z, pomocą mogą, z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby represjonowane, poszkodowane zdrowotnie lub dotknięte konsekwencjami zawodowymi po wydarzeniach z 1900 56 roku, a także współmarzonkowie zmarłych uczestników. Wnioski będą rozpatrywane przez specjalną komisję powołaną przez wielkopolski urząd wojewódzki w Poznaniu, przy współpracy instytucji takiej jak Instytut Pamięci Narodowej. Dokumenty można składać przez cały kwiecień. Ekoinformacje. Wiosna to dobry czas na porządki. Miasto zachęca przez to do zaangażowania się we wspólne sprzątanie przestrzeni publicznej. Urzędnicy czekają na zgłoszenia od zorganizowanych grup, które otrzymają worki oraz rękawiczki niezbędne do sprzątania w terenie. O szczegółach mówił nam wczoraj Filip Suchecki z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Tegoroczna edycja potrwa od 13 do 26 kwietnia, a na zgłoszenia czekamy od dnia dzisiejszego aż do 20 kwietnia bieżącego roku. Akcja Wiosenne Porządki już na stałe zakościła w kalendarzu U Poznania. Tylko w ubiegłym roku zebrano wtedy prawie 40 ton odpadów. I to wszystko w tym serwisie kolejne o godzinie 9.57. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. A drodzy słuchacze, jakby co to już sprzątać nie trzeba, bo kura przyszła i pozamiatała.